Maciej budzi do, na, do nas dzwoni, to go może odbierzmy jeszcze w ostatniej o, chwili. Dobrze. Cześć Maćku, słyszysz nas? Cześć, witajcie. Cześć, kontestacja, jesteś na antenie, co nam powiesz? Tak, Poczekajcie, muszę sobie y, przedstawić, bo słyszę was podwójnie, już chyba lepiej. Spoko, spoko wyłącz radyjko tak. i... Bo nas jest dwóch. E... <głosy> to swoją A, drogą. Dzwoniłem się na końcówkę, <głosy> więc... E... Mhm. No, ale dajemy ci antenę, teraz jest, zasu... wszystko się nagra słuchałem waszej audycji no. e, i tutaj Blackout widziałem się wypowiadał. Mhm. Tak, tak. To ja mam tylko kilka drobnych kwestii, bo podejrzewam, że pewnie macie wiele do mnie, do mnie pytań. Chętnie je, jak tylko odpocznę sobie, bo jeszcze nie wszystkiego od, nie wszystko od, od, odespałem. No. To je wyjaśnię. Natomiast mam taką jakby trochę kilka rad do Blackout Polska, bo czytałem, czytałem jego opinię na, na stronach Blackout. Tak, że żal ma, To no. jest trochę niesprawiedliwa, bo wydaje mi się, że Blackout ma jakoś takie trochę dziwne i inne postrzeganie rzeczywistości i się jakiś drobnostek a jakby pominął rzeczy, które yy, yy, pominął rzeczy, które wydawało mi się, że starałem się zapewnić mu komfort i... i yy. hmm. Tutaj może wyjaśnijmy w trzech słowach, że tutaj nasz rozmówca, czyli Maciej prowadził debatę z premierem. Tak. Właściwie tak, to właściwie... byłem ja, to, to zło, nie? To, to był tak ten ugodowy człowiek, który prowadził debatę internautów z Dobra, to może, to może wrócę do, do, do, do blackoutu. Dawaj. Yy, tak. No szkoda, że, że te ugodowe rzeczy blackout pominął, bo na spotkaniu organizacyjnym przed debatą starałem się wszystko wyjaśnić, jak będzie debata wyglądała i zapytać się i, i ustalić mhm. wszystkie rzeczy i zrobić tak, żeby każdy miał dostęp do, do mikrofonu, każdy mógł zabrać głos każdy mógł powiedzieć, co chce. I zwróćcie uwagę, że przerywałem i nie, do, nie dałem do głosu dojść przedstawicielom organizacji pozarządowych. Natomiast internauci zabrali wszyscy głos. A to, że było no to, w tym dużo autolansów wypowiedzi głupich rzeczy, no to no? wiecie, sami rozumiecie. Każdy, każdy musi coś powiedzieć okay, i się a, a, a, a ja, takie, ja mam takie techniczne pytanie. Jest... Czy, czy nie dało się przerwać tych monologów pana Boniego, czy na przykład tych wszystkich innych ludzi, którzy mówili 17 tysięcy razy o niczym, ale po prostu tak, żeby zapełnić, nie wiem, 15-20 minut. I znowu Blackout by napisał, że tam mu przerwałem. No tam parę razy przerwałem. Ja nie chciałem ingerować wiesz, w każdą, w każdą kwestię, ale mam taką, taką radę do, do, do Blackouta, mhm. ponieważ napisał Blackout, przepraszam, ja nie pamiętam, jak, jak ma na imię, bo Damian, tak, czy Daniel? Martin, przypomnij. No teraz się zamyśliłem o czym innym myślę, więc sobie nie przypomnę. A ja cały czas słyszę was podwójnie, więc mi się bardzo dziw, dziw, dziwnie rozmawia, ale nie będę teraz na, na, na tym pracował, więc, więc będę gadał jakby słuchając was, was trochę mniej. Spoko. Y, ponieważ bardzo prosiłem y, wszystkich uczestników debaty, żeby przyszli trochę wcześniej, bo będzie dużo mediów no. i żeby załapali się na, na antenę, na, na wywiady z dziennikarzami i wiem, że kilka osób tam, tam się załapało, to było bardzo ważne. Mhm. Uważam, że to był na przykład jeden z gestów jakby y, nie tyle moje dobrej woli, co, co pilnowania, żeby wszyscy mieli lans. Blackout również miał zapewniony i pilnowałem tego dostęp do internetu. Okay, dobra, ale internetu to na, a propos dostępu jeszcze. i, i, i wiecie, Chciałem, żeby wszystkie transmisje i wszystkie rzeczy były, były, były dopasowane. Natomiast yy, prosiłem też, żeby zostali po tej, po tej debacie i nie, nie uciekali szybciej, bo dziennikarze pytali się. Ja już odsyłałem na, na początku i na końcu dziennikarzy do uczestników debaty, bo mm -hmm. wiem, że ważny jest lans w mediach i jakby do was, znaczy do was, do internautów, do uczestników debaty zale, yy, zależało to, jak, yy, jak, jak to wykorzystają. I jedna uwaga do blackoutu. Ja się zajmuję no, komunikacją. To i jest Dominik, z tak? Mhm. I odsyłałem wielu dziennikarzy na stronę Blackout Polska, bo prosili mnie o wypowiedzi i inne rzeczy. Ja udzielałem wypowiedzi w mediach tylko odnośnie organizacji i debaty. Natomiast głos internautów, odsyłałem wszystkich dziennikarzy do Blackout Polska. Wiecie dlaczego? Bo jestem pewien, że żaden z dziennikarzy nie zadzwonił do Blackout Polska, bo na stronach Blackout Polska nie ma telefonu kontaktowego. Dziennikarz, który potrzebuje newsa kontaktu, mhm. nie będzie wypełniał żadnego formularza kontaktowego. Więc mam prośbę no, do blakata. Do mnie wypełniali w, numer, telefonu, w formularze kontaktowej. No, w Rzeczpospolitej telefonu, no? się ze mną kontaktował przez maila, przez telefon, przez Facebooka i przez parę okay. innych sposobów. Ja no, pytanie czerwono, najważniejsze jest takie. Yeah. Pytanie jest najważniejsze takie. Dlaczego tych wybrałeś ludzi? Dlaczego mnie tam nie było? No ludzie, widziałeś artykuł w Rzeczpospolitej, zarzucali no, to. Tak, ten artykuł był dlaczego? dosyć kłamliwy. No, nie był kłamliwy, mnie tam nie było. Mnie nie był kłamliwy, bo ja odpowiedziałem ja odpowiedziałem dziennikarzowi na wszystkie pytania. Rozmawiałem z nim jakieś 15 minut. Uh -huh. no czekaj, bo słyszę, słyszę podwójnie, mam, mam tak, trochę dyskomfortu. To jest od, od, od, ja wiem. Odpowiem od, od, i, zaraz, i zaraz się uciszę. Rozmawiałem z dziennikarzem Rzeczpospolitej przez jakieś 15 minut. Odpowiedziałem mu na wszystkie kwestie dotyczące dotyczące również obecności. Nie będę w tej chwili ich, ich poruszał, kwestii personalnych, postaram się wyjaśnić również, również Twoją sprawę. Daj mi parę dni sobie odpocznę, mam jeszcze tam jakieś tam swoje sprawy zdrowotne. Natomiast niestety dziennikarz jakby pominął w ogóle moją rozmowę, wymyślił sobie jakąś listę 300 nazwisk, nie wiem w ogóle skąd ją wziął, ja nic mu takiego nie mówiłem, a tylko o liście nazwisk mógł się chyba dowiedzieć ode mnie i tam różny, różnych kwestii. Powiem wam szczerze, ja wie, wiem, że tam przyjdziliście, media są fan. Rzeczywiście zacząłem zastanawiać się przy tej całej akcji, czy media są rzeczywiście fan. Bo ja nie nagrywam swoich wszystkich rozmów telefonicznych, ale że jakby porównać moją rozmowę z dziennikarzem i artykułem, który to powstał, to byście no, się sami... Maciek, ale, ale to ty zapraszałeś, to przecież ty sam powiedziałeś przed, na ten nie, że ty zapraszałeś ludzi i ty się kierowałeś jakimś swoim kluczem. No to Właśnie jaki to był klucz? co to był za klucz. Zdroworozsądkowy, ale konkretnie, no konkretnie dlaczego mnie tam nie było? Przecież raczej się przewijałem przez wszystkie chyba te krytyczne felietony, informacje medialne. Why? w tej chwili nie będę odpowiadał na te kwestie personalne, ponieważ nie tylko jakby Martin ma do mnie pretensje, że go tam nie było. Ja mam postaram pytanie. się to opisać w ciągu dwóch, trzech dni na blogu. Właśnie to jest proste na, pytanie. To jest, to jest, to jest, no co? tak, no, dla Ciebie jest to proste, dla mnie odpowiedź nie jest, nie jest łatwa i nie tylko Ty masz takie pytanie, dlaczego mnie tam nie było. Bo mogłeś przegapić no nie tyli, po prostu, nie, my to gazeta rozumiemy. Gazeta Rzeczpospolita ma takie pytanie, TWP miała takie pytanie, dużo internautów ma takie pytanie. No, bo tak, da się prosto odpowiedzieć. Jest, na było ten? dużo, dlaczego? Wiesz, dlaczego nie było Kataryny, dlaczego nie tak, było Kominka, dlaczego no. nie było Pawła Wimera? Kominek nie chciał, ja sam do niego pisałem, to wiem. Dlaczego mm. ja nie byłem, skoro się zgłosiłem? No, Wimer może też, ja wiem. No, ja ok, wiem, ok, co okay. chciałem, tego nie rozumiem. No dobra, no ale okej, okay, no to, to w zakresie, Maciek, Maciek, nie odpowie, Martin, czy masz jakieś inne pytanie? E, nie, ale no, może byśmy się umówili, jak już to przejdzie rzeczywiście, bo teraz jest cały czas trochę gorąco, stresująco, moglibyśmy się umówić na jakąś, nie wiem, rozmowę, wywiadzik, jakbyś już tam miał hmm. czas i trochę by spokojnie było? Jest, no. Wiesz co... Myślę, myślę, że tak. Chociaż jakby teraz przyjąłem, bo teraz też tam dziennikarze dzwonią, ja odsyłam wszystkich dziennikarzy do, do uczestników debaty, ponieważ jakby wiesz, moja rola skończyła się na, równo z zakończeniem debaty i wszystkich dziennikarzy odsyłam do, do dyskutantów i tych, którzy zabierali, zabierali głos. Natomiast y, jeszcze mam taką jedną prośbę, ponieważ mhm. y, pewnie gdzieś tam to poś, pojawi w podsumowaniu. Pewna smutna rzecz, którą daję do, do zastanowienia Wam i, i widzom kontestacji. No. Przy całej tej organizacji, przy oczywiście fali krytyki, organizacji, która oczywiście nie była doskonała, miała wady i różne niedociągnięcia, okej. Okay. Mhm. Y, I tam duża dużo szamba, którego się na mnie wylało. To, co mnie niestety martwiło, to było to, jak mało pojawiło się sensownych propozycji, pomocy, maili. Jakby to, jakby, jakby to zrobić lepiej? To wie, wiecie, ile tego typu maili dostałem? Takich sensownych z, z poradą? No pewnie to tyle samo, 5, co my dostajemy. 5, my też 6. to dostajemy, więc wiemy, jak to działa. To był trochę problem. Nie? To, było, to, to było smutne, że tak naprawdę przy tyle się... I, bóle, i bólem, bólem było to, niestety, wie, ja nie... W czasie już debaty nie mogłem jakby internauci, dyskutanci zadawali swoje pytania. A to, że każdy próbował się przylansować, wypowiedzieć swoje stanowisko. Ale mogłeś przerywać. Nie, przez 10... No i przerywałem w niektórych momentach na, na tego, czy, czy na mogłem pytanie, to zrobić byłeś... częściej, no to zaraz poszłaby, że byłem cenzorem, nie? No panu ty Boniemu należało wcześniej. przerwać. Byłeś już wcześniej moderatorem takich rozmów, czy to pierwszy raz był na takim poziomie tak? szczeblu? No znaczy, oczywiście na, ta, na takim dużym, dużym poziomie nie. Sam wcześniej organizowałem różnego rodzaju ko konferencje i ale zdajesz eee. sobie sprawę, że jak się zaproponowałeś, to będziesz miał potworną presję, bo wypchałeś się tak między framugę a drzwi, to wiesz, że z dw nie, dwóch nie, stron nie się presja. Nie, wypchałem się między framugę a drzwi. E, no ale to jest sprawa polityczna, więc chyba musisz mieć jakieś doświadczenie w sprawach politycznych, wiadomo, że będą po myje z dwóch stron lecieć, czy nie? No. Nie zdawałeś sobie sprawy z tego? To jest trudne było, strasznie trudne przedsięwzięcie. No, podziwiam Cię z jednej strony, ale z drugiej strony, no, jeżeli dobrze. się podejąłeś... To to dlaczego to tak... nikt się nie zgłosił tak naprawdę do jakiejś pomocy albo, yy, albo jakiejś sensownej pomocy przy organizacji? Albo nikt nie wierzył, że rozmowa ma sens z no, rządem. Czyta, tak ja tak byłem na... jeden, który nie wiedział, że nie można tego zrobić. Zrobiłem. No, A to tak prawda, masz rację. Więc... Nie no, na pewno i szacun za zorganizowanie okay, tego. Podpowiem... Są różne formy rozmowy, mhm. prawda? Można nawalać rząd, palić opony, można dyskutować. No każdy. No. Nie, nie, dobra, no. pewnie teraz tam nie rozwiążemy tych wszystkich dylemat. Okay. Ja generalnie w ogóle zapraszam. Mhm. znaczy. Tak, jakby kwestia tam zapytaj PL. co z tym można zrobić, jest otwarta. Czekamy jakby na, na propozycję. Strona rządowa również powiedziała, że czeka na, na konsultacje. Ważne, żebyście również wy, jako kontestatorzy, kontestacja jakby trzymali tą piłeczkę i trzymali ich trochę za mordy, bo na pewno pewnie zgłoszą się pierwsze organizacje pozarządowe, które suma sumarum wypadło najlepiej, jeśli chodzi o me merytorykę na tej, konferencji, na tej konferencji. Ale te konsultacje będą dalej trwały i spotkania ze specjalistami będą ba bardziej trwały, więc warto, żebyście się czy, ja mam pytanie tutaj, czy te tak. konsultacje, to chodzi o to, żeby opracować szczegóły tej ustawy, czy żeby w ogóle się dowiedzieć, czego ludzie chcą, bo to są dwie różne nie, nie, to, rzeczy. No, jakby Boni zaproponował nie tylko, nie tylko, żeby chodzi o opracowywanie tych szczegół, szczegółów wystawy, żeby dać społeczeństwu nam wgląd w proces tworzenia prawa po, oni tam zapowiedzieli, że wkrótce uruchomią, ja podają termin takiego, takiego jakiegoś serwisu, gdzie będziemy mieli wgląd w ustawy, w powstające procesy. Tak, tak Również sam Boni bo zaproponował spotkania i dyskusje na ten temat. Tylko Aha. wiecie, no jakby ktoś musi się pojawić, ktoś musi zaproponować. Nie dopuśćcie do tego, żeby znowu jakiś frajer Budzi się pojawił i, za, i zajął wasze miejsce, tak? No wiesz co... No chętnie się pojawimy, może tak, może chętnie się wypowiemy, aczkolwiek nie chcemy uczestniczyć nie, nie w, w kierowaniu prawa, które na, na jest złe tylko trzeba się z nimi skontaktować i zaproponować, że chcecie być w grupie do dyskusji. Uh, no, ja nie wiem, nie. wiesz co, Maciek, po tym ostatnio się wysłałem propozycję, że chcę być w grupie do dyskusji, do Ciebie, a Ty jakoś dalej, nie dość, że nie wziąłeś tego pod uwagę, nie odpowiedziałeś mi, to dalej mi nie chcesz tego wyjaśnić, więc wyjaśnij, tak, tak. dlaczego ja mam y, brać pod uwagę dobrze. teraz rozmowę Martin, z... Y, y, dobrze, Martin. Mhm. Dzisiaj ci na, to, na te kwestie personalne nie odpowiem, ale obiecuję, że się dowiesz, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Dobra. Okej, okay, co chcesz dodać jeszcze? Nie, to, to znaczy pewnie teraz yy, jakoś tam sobie polecam yy, śledzenie yy, czy tam Zapytaj Premiera czy bloga. Postaram się z, zrobić i zebrać do kupy wszystkie kwestie, które gdzieś tam się pojawiały, Aha. również takie okiem organizatora, od tyłu, jak to, jak to wszystko wyglądało, dowiecie się, być może uda się wyciągnąć wnioski y, ludziom, którzy będą chcieli jakoś tam współpracować dalej, czy y, jakie były problemy, y, kto, t, kto tu ściemniał, kto nie ściemniał, na co trzeba uważać. Postaram się podzielić tymi uwagami. Mam nadzieję, że się przyda przy następnych tego, ty tego typu akcjach, mhm. bo myślę, że stało się coś fajnego. O, obajętnie czy, tam, czy wam się podoba y, ta, ta akcja, ta debata, jej wynik, czy, czy nie, to stało się coś ciekawego. Gość z klawiaturą i z dostępem do internetu, każdy z nas tak naprawdę, zaproponował akcję, yy, debatę dla rządu. Okej, okay, pieprzyć to, czy tam to było polityczne, PR-owo, wizerunkowe, nie. Chodzi o to, że tak naprawdę, jako, jako obywatel, coś się udało zrobić. I rząd zaproponował konkretne rozwiązania, spotkania, debaty, wstrzymanie prac. Wydaje mi się, że warto ciągnąć ten temat i warto trzymać mi ich i nie odpuszczać. I nie chodzi tylko o protestowanie i robienie grilla przed kancelarią Sejmu. Tak mi się wydaje. Okay. No, jak Zwróć uwagę tylko na to, że tylko takie właśnie grille, protesty, wrzaski, krzyczenie sprawiło to, że w ogóle miała miejsce taka rozmowa. Z rządem się zawsze rozmawia z pozycji siły, a nie tylko. Sama chęć nie wystarczy, bo po nie, stronie nie, rządu co, jest protesty, siła, prawo, Protesty rządu. zaczęły się tak naprawdę na Ostro w styczniu. No. Natomiast inicjatywa zorganizowania debaty jakby znaczy? zaczęliśmy rozmawiać o tym już w grudniu. Przepraszam, tak, no. Martin, bo pewnie wchodzę ci w słowo, ale to dlaczego że ciągle słyszę podwójnie, więc mam, mamy znaczy, trochę, trochę to, ten bałagan. To, to protesty były dużo wcześniej, znaczy ta, ta rzeczywiście główna akcja tych podpisów i tak dalej, to było gdzieś tak, gdzieś koło stycznia rzeczywiście, ale, ale od samego początku, no ja pamiętam, co ja robiłem zostaną Ocenzurowano.pl i, i z paroma innymi akcjami, tak, z innymi ludźmi. Nie, Wiesz, każdy, każdy, zawsze można to interpretować. No dobrze, i to jest zbieg okoliczności, że akurat wtedy się udało, jakby te Największe protesty, akurat wtedy no, rząd chciał rozmawiać? No, przecież to, może. To, to mi nie to oceniasz, prawda? Bo to znaczy, propozycja debaty musiała. Tak, tak. Dawaj, Maciej. Możesz mówić. Okay. Nie, nie. Tak, e po wiem, że wiesz, pewnie jest tu wiele czynników i protesty, i PR, i czas. I różnego rodzaju, rodzaju rzeczy. W każdym razie gdzieś tam inicjatywa spotkania i zorganizowania takiego spotkania z internautami, z blogerami pojawiła się już w grudniu, a że ona się do stycznia rozkręciła i do lutego, do wielkiej debaty z internautami o cenzurze, no to już po prostu tak wyszło i akurat znalazłem się w takiej sytuacji. No ale tak, tak to było. Ja, na, mhm. przy, obojętnie kto to będzie robił, następne rzeczy. Dlatego no zachęcam okay. oprócz protestów, krytykowania i patrzenia na ręce również do zaproponowania swojego głosu czy jakichś konkretny mhm. uwag. Bo rzeczywiście tego było najmniej. Czytając tam komentarze, no tego, no tego, co to za pytania, które się pojawiły, tu, jakiej Tusk używa fa, y, farby do włosów, czy co no nie, ten budzi no, wiadomo, to, bez sensu to no, Ale to, nie to należy, zawsze na czatach tak, są takie tak, pytania. no to, to wiesz, no. Więc mod, modera odróżniłbym moderację od cenzury. Od cenzury okej okay, to jeszcze pytaj na koniec. masz zamiar, y, Masz zamiar kontynuować tą mediację, czy już masz dość tego wszystkiego teraz po tym to, wszystkim? To bardzo zależy od tego, jaki sygnał, dostanę, dostanę jakby od, od, od Was, od internautów, yy, czy jakieś sensowne pojawią się propozycje zagospodarowania platformy tam zapytaj.pl, czy do tego adresu, czy stworzenia czegoś. Na marginesie powiem, że Google się od, jakoś tam odezwało i spolszczyło tuż przed samą debatą ale nie dało się tego zorganizować. Taką, e, taką platformę do zadawania pytań, która była używana do zadawania pytań do Obamy. Nie pamiętam teraz A. adresu. Coś to podeślę. Można to wykorzystać. Można wykorzystać wiele różnych, yy, wiele różnych narzędzi. No jedno, jedno, o jednym trzeba pamiętać. E, Tusk obojętnie, czy się go tam lubi, czy nie. Znaczy, może inaczej premier polskiego rządu, to nie jest żaden chłystek i nie, nie, nie da się z nim zrobić debaty, spotkania w ciemnej sali z anonimowymi internautami, z każdym dostępem. Znaczy, jeżeli ktoś przepcha tako, pomysł takiej debaty, no to wielki szacun, ale jakoś nie wierzę, bo jakby są, są komórki odpowiadające za jakby honor czy bezpieczeństwo premiera i nie wszystkie pomysły da się, da się przepchać. No, to może Martin właśnie by zaburzył honor premiera, gdyby mu powiedział, okay. że nie, nie będzie z nim dyskutował, tylko żąda, żeby tą ustawę no, wyrzucić do kosza. Nie, nie tylko Martin, nie? Na tego. Ta... No, no dobrze, ale to jest różnica między tym, że się jest krytycznym A, a wiesz też jest dokości. bardzo fajny, a robi audiencję z wysokiego balkonu albo przy wszystkich <głos> środkach No ja mu mogę jednak wykrzyczeć na balkon, jakby wolał być na balkonie a, Jasne, no, no mówię, postaram się większość tych kwestii spornych wyjaśnić, wyjaśnić w PiSie Okay, no to Oczy, wiesz, dobrze wiesz Martin, że tam strona rządowa tam czyta i słucha to co, to, co, to, co mówisz, więc do nich to dociera, nie? No pewnie, że sobie zdaję sprawę z tego, ale jeżeli nie chcą rozmawiać ze mną jako reprezentantem pewnej grupy internautów i to dosyć dużej, mhm. no to jest ich decyzja, jeżeli nie chcą rozmawiać, to tak to zostanie odebrane i tak to ludzie też zrozumieją, więc to naprawdę, czasem się trzeba rozmawiać z leperem, ja też nie rozumiem dlaczego z leperem mogli, a z Martinem już nie chcą. A, bo Leper to była kontrolowana opozycja, która potem głosowała razem już, z koalicją. Już ciężko odpowiadać za to, co tam kombinuje strona rządowa, nie? Okay, ja dobra. Jest zwykłym blogerem, uh -huh. podobno nikomu nieznanym. Dobra, Przez dzięki Ci wielkie, każdy ma się Maciek, bo już przedłużyliśmy dużo, dużo poza audycję. Okay, no to ja tyle chciałem powiedzieć. Okej, okay, dzięki Ci wielkie, to był Maciej Budzich, czyli organizator debaty pomiędzy internautami a premierem no, niektórzy mówią, że debaty, inni mówią, że takiego zlepku różnych monologów.